Program drugi Polskiego Radia. Minęła 23. Rachunek myśli. Aldona Łaniewska Bołk, Magdalena Wojtulanis i Michał Nowak. Dobry wieczór. Hasło dzisiejszej audycji wydaje się nieco enigmatyczne, by nie rzec niezrozumiałe. Czym bowiem miałaby być kultura świadomości projektowana przez niemieckiego filozofa Tomasa Metzingera? W uproszczeniu można by powiedzieć, że za tym pomysłem kryje się oryginalna teoria świadomości, która prowadzi do określonych postulatów etycznych i politycznych. W gruncie rzeczy bowiem rozmowa o kulturze świadomości to namysł nad tym, czy człowiek jest gotów wziąć odpowiedzialność za własne doświadczenie. Jeśli zgodzimy się z Metzingerem, że nasze ja nie jest substancją, tylko pewnym modelem, to w konsekwencji nie tylko ów model, ale to... Co dzięki niemu doświadczamy, staje się przedmiotem troski. Kultura świadomości jest więc czymś więcej niż teorią. To projekt cywilizacyjny. Metzinger namawia nas, byśmy nauczyli się obchodzić z własną świadomością tak, jak powinniśmy obchodzić się z technologią. Świadomie, odpowiedzialnie, krytycznie. Jest to zatem... Propozycja zmiany stylu życia, większej uważności wobec własnych stanów mentalnych, większej odpowiedzialności za to, jak działają nasze umysły. Krótko mówiąc, powinniśmy na nowo nauczyć się przeżywania własnych stanów mentalnych, które mamy traktować na tyle serio, żeby czuć ich moc zobowiązywania nas do konkretnych zachowań. W studiu Radia Łódź dr Marcin Leszczyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, tłumacz książki Kultura Świadomości Tomasa Metzingera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do tej publikacji, czyli takiej swoistej remiady, okraszonej promykiem nadziei, przyjrzyjmy się teorii świadomości sformułowanej przez niemieckiego filozofa. No bo jeśli wierzyć Metzingerowi, to ja, które właśnie do Państwa mówi, jest czymś w rodzaju eleganckiego oszustwa, użytecznego interfejsu, który udaje tylko centrum dowodzenia. Jakie argumenty przemawiają za przyjęciem czy modelu świadomości jako tunelu ego? Um, nie jestem przekonany, że to jest do końca. Um, w przypadku Mecingera, że to jest jakiś rodzaj um, oszustwa, można by powiedzieć, nawet można. To jedna z kolejnych użytecznych iluzji. Uh, ale myślę, że w przypadku Metzingera um, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i chyba um, um, jego krytyka odnosi, żeby ją dobrze zrozumieć, myślę, że trzeba się odnieść do pewnych a, filozoficznych a, history, w, istniejących już w historii filozofii problemów, a, które, a, od których zaczęła się właściwie cała ta dyskusja. Więc pozwolę sobie tylko tak króciutko powiedzieć właśnie, co miałoby znaczyć, że to ja jest substancją. Myślę, że najlepszym e, przykładem w historii filozofii e, takiego autora, który tak to rozumiał, był no, oczywiście, albo nie oczywiście, Kartezjusz. I e, Kartezjusz postawił sprawę w ten sposób, że jeśli... Mm, Zastanawiamy się nad tym, czym jest prawda i tutaj od razu chciałem podkreślić, że to było właściwie pierwszą myślą, jaką, jaka przyświecała Kartezjuszowi i Metzingerowi tak samo. To znaczy zadanie sobie pytania o to, co jest tak absolutnie prawdziwe. No to jak wiadomo, Kartezjusz doszedł do tego swojego słynnego zdania Myślę, więc jestem, z którego zresztą później zrezygnował o czym się czas, często zapomina. E, i, pow, I doszedł do wniosku, że właściwie jedyne, co można powiedzieć, jest nawet nie, że ja myślę, więc jestem, bo to jest jakiś rodzaj wynikania, tylko to jest właściwie taki fakt. Ja myślę, ja jestem. I w medytacjach kartezjańskich można znaleźć właśnie takie zdania. No i to, co... Um, w tej nowoczesnej filozofii umysłu, i która razem z kognitywistyką próbuje badać ludzki umysł, inkorporując oczywiście ustalenia neurobiologiczne, dochodzi się do takiego wniosku, że to nie jest ten absolutny punkt wyjścia, prawdziwy, że to, co jest właśnie tym myślącym, jest to przetłumaczyć na różne sposoby. Bardzo dobrze też to e, oddaje w, e, formuła model Czyli jest to jakby samo stwarzający się y, element y, y, można powiedzieć jakiegoś feedbacku istniejący w tak skomplikowanym systemie, jest jaki, jaki jest ludzki umysł, który wytwarza coś, co będziemy, możemy nazywać właśnie naszym ja albo ego. Y, I to co w książce Tunel Ego jest przedstawione, to jest pokazanie, że to jest zarazem wytworzenie czegoś nowego, czyli właśnie tego ego, które nie zawsze, nie w takim samym stopniu jest dla nas widoczne, czy jest silne, można by powiedzieć. Bo ono widoczne właściwie nigdy nie jest. no jest zawsze transparentne. Za chwilę do tego przejdę. Ale Druga rzecz to jest to ograniczenie, które jest właśnie tą tunel, jakby takim rodzajem tunelowego widzenia. To znaczy, um, nasz mózg razy i nasz umysł, prawda jednocześnie um, w czasie rozwoju um, od urodzenia i również jest to, można powiedzieć, efekt. Um, no, um, rozwoju ewolucyjnego naszego gatunku. Um, odsiewa całą masę bodźców, które traktujemy nieświadomie jako noise, czyli po prostu szum informacyjny, który nie jest dla nas istotny z jakichś różnych powodów. Więc nie jest to, w związku z tym w ten sposób, jakby mówi Metzinger, nie jest to ani tak że my widzimy, czy jakby doświadczamy rzeczywistości dokładnie taka, jaka ona jest w całości, ani też to, co, co, do, co doświadcza tego, jest jakimś właśnie określonym ja, istniejącym i być może nawet istniejącym po śmierci. Takie rzeczy jakby trzeba odrzucić na tym etapie. Um, I... No, myślę, że tak mniej więcej to jest tyle z tego, co chciałbym powiedzieć na wstępie mm -hmm. na temat tej koncepcji. I faktycznie z tego wstępu, który pan podał, rzeczywiście wynika już bardzo dużo różnych rzeczy. I ma to głęboki związek z, z tymi konsekwencjami płynącymi z samego tego modelu filozoficznego. No i rzecz jasna, w tej książce Metzinger nie powtarza tych ustaleń dotyczących umysłu, ale ekstrapoluje to, rozszerza to właściwie na problematykę społeczną, właściwie, właściwie tak należałoby powiedzieć, etyczno-społeczną. Wyłania się też z tego modelu to, że świat jest nieporównywalnie bogatszy od tego, czego jesteśmy w stanie doświadczyć. Ta rzeczywistość też w pewnym sensie jest niewypowiadalna do końca właśnie z tego względu. Ale za podejściem, i to od razu też trzeba powiedzieć, Metzingera stoją jakby dwa filary. To z jednej strony jest teoria ewolucji, czy w ogóle nauki, które są zakotwiczone w biologii, w tym podejściu ewolucjonistycznym, ale z drugiej strony też on spoziera i sięga do fenomenologii, łącząc jedno i drugie podejście w swoją dość, no, właściwie nawet nie dość, tylko oryginalną koncepcję, no bo też wychodzi właśnie od tego rodzaju doświadczeń subiektywnych, które mamy i pyta, jak to jest możliwe, że one są takie, a nie inne. No i teraz właśnie to, co pan powiedział o tym ja, skoro jest tak, że ono jest pewnym modelem, no to jak traktować jego ontologię, to znaczy w jaki sposób to istnieje, czy jest, bo pan się sprzeciwił przeciwko temu, żeby uznać to za oszustwo. Ale przecież Metzinger mówi o iluzji. Czym w takim razie, jak można byłoby to ująć, jak nie jakiś rodzaj właśnie użytecznego, modelu, który pomaga nam przetrwać, który pomaga nam funkcjonować w rzeczywistości, ale tak na dobrą sprawę, no to to jest tylko taki fantom, który nam ma pomóc w praktyce życiowej. No, sprzeciwiłem się e, takiemu e, nazwaniu tego, bo e, e, bo trudno to właściwie w jakikolwiek sposób waloryzować, tak sądzę. A jak to jest oszustwo, to się sugeruje, tak to zrozumiałem, prawda, że e, no jest ktoś, kto e, e, to wymyślił jako oszustwo. E, I e, jeśli dobrze rozumiem koncepcję Metzingera, e, to tylko tak jak chciałbym, jakby precyzyjnie chciałbym o tym Powiedzieć, znaczy chciałem zwrócić uwagę na pewną precyzję, to znaczy to ja samo nie jest modelem, tak? Ten model jest czymś o wiele większym, a ja jest tylko jednym z tych jakby elementów tego, co możemy nazywać e, naszym umysłem. I Metzinger myślę, że próbuje w, e, w pewnym sensie też do, właśnie docenić to całe tło inne elementy, które istnieją w naszym umyśle i nie koncentrować się tak bardzo na tym ja, dlatego, że jego a, faktyczna natura, jeśli tak powiem, jest nawet jest w zasadzie założenia nie do końca uchwytna. I teraz a, ja tak wrócę, bo to, to już to wspomniałem, że je, ona, to ja w zasadzie nie jest widoczne. znaczy Um, to miałoby być... Ono jest widoczne tylko w pewnych momentach jako um, właśnie no wiadomo, to do, do czego my się um, możemy w swoich myślach zwracać, ale również w sytuacjach, kiedy dochodzi do jakiejś niezgodności między myślami a rzeczywistością. To wtedy to ja musi rozstrzygnąć, tak? Więc nie jest to um, właśnie jakby zupełnie iluzoryczne nawet, ale jest to jakby konsekwencją pewnego innego modelu, a nie jest czymś fundamentalnym. To na tym by polega, jak sądzę tutaj, to odwrócenie tej sytuacji. Ja on porównuje e, ten e, działanie tego modelu, tego automodelu, który też wytwarza właśnie to, to nasze poczucie e, ja, to poczucie jaźni, do y, szyby w oknie, przez którą y, się patrzymy na ogród i jesteśmy w stanie dostrzec bardzo różne rzeczy. Natomiast samej szyby nie widzimy. No chyba, że jak się pojawi, prawda, jak skaza na szkle, no to wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że tam coś, prawda, się nie zgadza i mamy wrażenie, że y, ta skaza jest po prostu z innego porządku. Nie jest... Tym samym to, jak, jak to, co widzimy za oknem. Więc myślę, że to byłaby ta, ta metafora, jest zresztą bardzo stara, ale chyba dobrze oddaje to, co on ma na myśli. To przejdźmy już może do samej kultury świadomości, którą właśnie otwiera taki lament nad stanem świata. Lament dotyczący przede wszystkim kryzysu klimatycznego. Tego, że w jego obliczu, tak zauważa Metzinger, zawodzi rozma zawodzą rozmaite rzeczy. Znaczy, po pierwsze jest tak, że ten system planetarny jest niezwykle skomplikowany i wpływ nań powoduje, że albo odbywa się w bardzo długim okresie, jest duża I na poziomie naszych instytucji społecznych czy politycznych, które są przyzwyczajone do konkretnych sposobów funkcjonowania. I żeby zmienić coś w tym, to jest niezwykle trudno. Więc właściwie jaka jest szansa, żeby też ta jego koncepcja, jego słowa wpłynęły na to, co robimy? No to jest sprawa bardzo <śmiech> zazwyczaj przy tego rodzaju projektach. No, ocena y jakby skuteczności e, no może się pojawić tylko prawda, zupełnie a, a posteriori, później, tak? Już po tym, jak ewentualnie byśmy e, próbowali wprowadzić ten system, a to, aby nie zadziałało. Metzinger się trochę zabezpiecza, bo on mówi w niektórych fragmentach, w tej książce, którą tłumaczyłem, że mm, nawet jeśli to zawiedzie, nawet jeśli nie stanie się zbyt popularne, to może będą czytelnicy tej książki, dla których to zrobi jakąś różnicę. Więc on e, uważa, że jego pomysł jest dobry, ale nie sądzę, żeby, przejma, żeby towarzyszyła mu, skoro ciągle podkreśla, że właśnie nadmierny optymizm jest błędem, e, e, czy właściwie w ogóle jakikolwiek optymizm, e, jako, jako optymizm jest błędną postawą, więc on sam też jej nie ma to znaczy nie twierdzi, że to jest za dobre, żeby nie wypaliło. <śmiech> Krótko mówiąc. E, I e, to jest e, w pewnym sensie dla, no, dla mnie jest to bardzo ujmująca postawa. Dość rzadka, myślę, e, w, zwłaszcza w takich e, e, w propozycjach, takich manifestach, które mają zachęcić do tego, żeby właśnie wprowadzić na tyle daleko idące zmiany, że miałyby objąć Wszystkich ludzi, wszystkie instytucje i przyszłość naszej planety. A, a, I w, no ten punkt y, tak w tej książce rzeczywiście można odnieść wrażenie, że to jest taki, że, że taki jest cel, natomiast punkt wyjścia jest bardzo skromny. Y, I od razu, prawda, z, y, pojawia się zastrzeżenie, że ja wiem, że to może nie wypalić. To powiedzmy może o jednym z kluczowych pojęć, które się tam pojawiają, y, ważnych i zastanawiających, mianowicie cnota intelektualnej rzetelności. Co to jest? Oj, no to jest y, <kluzny> rzecz, y, k, no poświęciłem na to sporo czasu, żeby zrozumieć, y, co on dokładnie ma na myśli tutaj, mówiąc o czymś takim. Ja wybrałem słowo rzetelność, mimo, że w wcześniejszych tłumaczeniach fragmentów z tekstów Metzingera tłumacze wybrali słowo uczciwość. Czyli tak bardziej, to wydaje się to bardziej intuicyjne, żeby po prostu powiedzieć o intelektualnej uczciwości. Ale... Myślałem, że wydawało mi się, że rzetelność dodaje jeszcze ten komponent, którego w samej uczciwości nie ma. Uczciwość oznaczałaby tyle, że ja um, mówiąc najprościej, nie okłamuję sam siebie. Znaczy, jeśli jestem uczciwy wobec siebie i innych, no to nie okłamuję ani siebie, ani innych. Intelektualna uczciwość miałaby być yy, no w zasadzie yy, yy, tym, tą postawą, ale odnoszącą się do moich myśli, i moich przekonań. Znaczy, że nie okłamuję innych na temat y, y, własnych przekonań, y, nie okłamuję sam siebie na temat tego, y, co, w co wierzę, albo... Y, dodatkowy wysiłek, polegający na tym, że ustalę jak jest, albo przynajmniej e, co na dany temat mówi współczesna nauka. Jeśli nie jestem w stanie e, podać e, wystarczających dowodów, e, nie jestem w stanie ich znaleźć nawet, to nie powinienem przyjmować jakiegoś przekonania. Nie powinienem e, e, Poprzyje a nie powinienem również działać w oparciu o takie przekonanie. Nawet jeśli bym w jakiś, powiedzmy, w nieświadomy sposób jednak cały czas e, traktował je jako jakiś do dobry punkt wyjścia, czy jakiś wyznacznik dla, dla moich decyzji. E, więc e, to jest wymaganie tego, żeby mm, e, nie okłamywać siebie e, w, nawet w, w każdej sytuacji, również w sytuacji niepewności. E, Metzinger odwołuje się do Kanta i um, myślę, że e, który właśnie mówi o, tej, o, o takiej cnocie, o takiej koncepcji w metafizyce moralności. E, I um, wydaje mi się, że w, można by tą cnotę opisać, odwołując się do e, takiego og jakby ogólnego schematu myślenia, który jest obecny u Kanta, e, który myślę, że można by opisać w następujący sposób. To znaczy, kiedy ja mm, świadectwem tego, że ja posiadam autonomię woli, co jest efektem posiadania wolności, e, jest to, że nawet jeśli robię coś złego, to ja o tym wiem. To znaczy e, posiadanie racjon, jakby bycie racjonalnym podmiotem, który ma e, autonomię woli, polega między innymi na tym, że ja nawet nie muszę zawsze oczywiście wybierać, e, w, kalkulując wszystkie możliwe opcje, ale jestem w stanie e, zrozumieć, że pewne postępowania są dobre albo złe e, i dla to ten, Zaokładam, że dla większości moich postępowań również mogę stwierdzić, że jeśli robię coś złego, to ja o tym wiem. I Metzinger sądzę, że y, zgodziłby się, że jeśli ktoś jest intelektualnie nierzetelny, to on o tym wie również. Ale to nie jest tylko kwestia wiedzy, tak? To nie jest tylko tak, że ja po prostu muszę, y, że jeśli będę wiedział y, dobrze, tak, jak jest, jak wygląda świat, to ja będę też dobrze czynił. To nie jest tego rodzaju koncepcja. Tutaj musi istnieć rodzaj jakiejś intencji, czyst, czystej intencji bycia prawdomównym, intencji no, do bycia wiarygodnym. To są, tam pojawiają się pewne takie dodatkowe elementy, które muszą być konieczne, bo inaczej e, e, trudno byłoby o tej cnocie mówić. A faktycznie to rzeczywiście jest bardziej cnota, czyli coś, co się ćwiczy. Metzinger o tym mówi, że to się ćwiczy. E, I w zasadzie mało kto jest naprawdę mistrzem w uprawianiu, e, w korzystaniu z tej cnoty. E, a nie jest to jakaś przyrodzona cecha które miałaby y, określać prawda, naszą, nasz moralny status. W, tym, w ten sposób idzie w poprzek y, czy w kontrze do tego, co się dzieje we współczesnym świecie, no bo jak się przyjrzymy temu, co ludzie robią, no to uzasadniona argumentacja, opieranie się na dowodach chyba mają niewielkie znaczenie dla tego, co się dzieje, zwłaszcza w przestrzeni politycznej. Liczy się siła własnych przekonań. Piękna opowieść, czy szerokość, z jaką jesteśmy w stanie coś rozpowszechnić, a nie to, żeby się właśnie na uzasadnionych dowodach opierać. No i czy nie są to w takim razie takie nadmierne oczekiwania? Przecież bardzo często jest tak, że nie wiemy, Czegoś, a jednak musimy zadecydować, musimy jakoś postąpić. Trudno w takiej sytuacji, no właśnie opierać się tylko na tym, żeby tak bardzo skrupulatnie, e, i to zabiera przecież dużo czasu e, przedstawić wszystkie opcje, zacząć szukać też rozmaitych źródeł i dowiadywać się, co tutaj. Jeśli słuchacze mają zamiar przeczytać tę książkę, to z, myślę, że od, odczują, tak jak ja, a jak ktoś już przeczytał, to też mi się wydaje, że odczuł, że Metzinger jest bardzo krytyczny wobec polityków i polityki w ogóle, uznając ją e, może nie w całości, ale no z, e, no za jak miejsce, w którym e, no współcześnie no populizm jest czymś naturalnym. Tak? I populizm właśnie myślę, że byłby taką postawą, tutaj ja nie jestem politologiem, pewna teoria dotycząca populizmu jest bardzo rozbudowana, ale na pewno w populizmie intelektualna rzetelność nie jest istotna, tak krótko mówiąc. I to jest jedna rzecz, tak, A faktycznie oczywiście bardzo częstym argumentem osób, które denerwują się w jakichś dyskusjach internetowych, na no to, że się im wytyka błędy, jest to, że no, nie ma na to wszystko czasu, krótko mówiąc, tak, żeby w każdą rzecz sprawdzić. Ale to Metzinger mówi tyle, no to po co się wypowiadasz? Dlaczego w ogóle zabierasz jakieś, jak, jakieś dlaczego masz zdanie na ten temat? Osoby, które podejmują e, decyzje, nawet w sytuacji nieposiadania wystarczającej wiedzy, no działają w ramach jakiegoś ryzyka, tak? No i Metzinger momentami w tej książce rzeczywiście wydaje się być takim twardym racjonalistą w takim potocznym sensie. To znaczy, że jeśli podejmujesz decyzję i w warunkach ryzyka i go nie znasz, no to nie jesteś racjonalnym graczem. W swoich wywiadach niedawnych, słuchałem podcastu sprzed z, z, z kilku miesięcy, gdzie się wypowiadał. Chyba myślę, że może mu ktoś zwrócił na to uwagę, dlatego, że e, właściwie zaczął od tego, że należy mieć rodzaj współczucia <śmiech> wobec ludzi, którzy e, nie mają e, właśnie już ochoty, na przykład, żeby e, dążyć tak do, tej, e, do posiadania owej intelektualnej rzetelności. I tutaj mogę tylko też podkreślić, że Um, on Metzinger mówił o tym, że mówi o tym, że to jest właśnie coś, co no, wymaga właśnie ćwiczeń. Tak? Znaczy, to jest y, element y, składający się na jakiś rodzaj integralności moralnej człowieka i na to się składa wiele różnych elementów i mówiąc tak w nieco egzystencjalnym żargonie, tak? to to jest projekt na całe życie, a nie sprawa którą można rozstrzygnąć, prawda, jednego wieczoru i później już postępować zawsze rzetelnie w tym, w tym sensie. Taki filozoficzny ideał umiłowania mądrości, chciałoby się powiedzieć, połączony z tym, że to, się, to, to co się myśli, potem się czyni. No ale powiedzmy mhm. też na temat tego, co on proponuje, bo z jednej strony krytykuje, Coś, co nazywa modelem wzrostu napędzanym chciwością. To znaczy jako taką podstawę działania, podstawę systemu, w którym funkcjonujemy. A co ma w zamian? No, w, w, w zamian <coughs> na poziomie ideałów, w zamian Metzinger mówi w zasadzie to, co mówi buddyzm tybetański. To jest, myślę, że jakby jego e, dla niego bardzo istotne źródło e, płynące z filozofii wschodniej próbuje szukać w filozofii zachodniej odpowiedników pewnych elementów z tej, z tej tradycji na poziomie politycznym on mówi w jednym miejscu że dla krajów bogatych to jest po prostu dewzrost tak zwany tak e, zielony dewzrost jest jeszcze taka koncepcja e, Albo w przypadku krajów rozwijających się, zielony wzrost. To są te opcje, że tak powiem, na poziomie ekonomicznym, które on proponuje. No i krytykiem, no jakby jest krytykiem tej wersji kapitalizmu, w której żyjemy. Tak? No, czasami jest po prostu przeciwnikiem kapitalizmu, ale no, myślę, że on często podkreśla, że jest, stara się być właśnie osobą myślącą trzeźwo, czyli jakby w granicach możliwości tego, co jest do wyobrażenia. I to są jego propozycje. A co ma do tego medytacja, o której on wiele pisze? W jaki sposób ona mogłaby pomóc w osiągnięciu tego innego modelu, innego sposobu funkcjonowania? No więc medytacja i być może inne praktyki właśnie duchowe, które wchodziłyby w skład tej kultury świadomości, o której on pisze w owej książce, tak, jak jest tytuł, to byłyby praktyki, które wspomagałyby... w jakiś sposób e, zbliżyć się do innych ludzi e, na takim abstrakcyjnym poziomie. I teraz e, to jest możliwe z jeszcze wcześniejszego właśnie powodu wedle Metzingera, to znaczy takiego, że medytacja prowadzi nas do stanów e, e, albo tego, co on nazywa uświadomianą świadomością, znaczy ja to tak przetłumaczyłem, jest to, też dość, no, tak wydaje mi się, że chyba jedyne, naj, no, muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest najlepsze, tak, ale tłumaczenie tego, tej niemieckiej zbitki, którą zaproponował, to znaczy byłoby to właśnie cel y, z medytacji Vipassany, y, w którym to y, dochodzimy do momentu, gdy jesteśmy w stanie ująć naszą uwagę, która nie ma żadnego obiektu. Tak? To znaczy, najpierw koncentrujemy się na pewnym obiekcie, po to tylko, żeby zobaczyć właściwie jak, na czym polega ten nasz stosunek do tego obiektu, a później ten obiekt znika. Kiedy to się dzieje, to w kolejnych krokach może nastąpić coś takiego, jak rozmazanie nawet sam, samego ja, które tę uwagę posiada. Czyli w klasycznym Układzie, to jest tak, że jestem ja, mam uwagę skupioną na jakimś przedmiocie i ten przedmiot też jest przede mną. W medytacji zostaje jak, jakby tylko sama uwaga. Nie ma ani obiektu, ani podmiotu. I to są takiego rodzaju doświadczenia, które nam pokazują, że jesteśmy zdolni do jakichś innych emocji, innego, um, innego stosunku do, in, do ludzi, czy do własnych myśli. I to byłby, to jest ta moc medytacji. Oczywiście w tej książce wspomina też o psychodelikach, tak? I one również pokazują dokładnie te same stany. Może nie dokładnie te same, ale jakby celem jest dotarcie do takich zbliżonych, analogicznych stanów, w których moje ja albo moja, albo rzeczywistość, którą, która mnie otacza, no, w pewnym sensie się rozsypuje i znika w tym, że zaleca raczej medytację niż stosowanie psychodelików. Po latach nawet chyba wymienia liczbę, ile razy je zażywał. Chyba 60, tak mi się wydaje. W każdym razie mhm. interesuje mnie to, jak ta, ten projekt Kultury Świadomości, czym on by się różnił od takiego no, bardzo tradycyjnego i staroświeckiego podejścia do rzeczywistości, które kieruje się ideałami powiedzmy, że odpowiedzialności i sprawiedliwości. Przecież w gruncie rzeczy też dokładnie można byłoby wywieść z tego te działania, o których on pisze. Dlaczego ta kultura świadomości miałaby się w tym wypadku lepiej sprawdzić? No, ja, ja rozumiem to w ten sposób, że <śmiech> te tradycyjne ideały sprawiedliwości aż ciśniemy się na usta, żeby powiedzieć, że w sprawiedliwości społecznej, bo to jest jednak nie sprawiedliwość w sensie formalnym, prawnym, tak? tylko to jest taka to jest sprawiedliwość jednak w duchu no, myśli socjalistycznej. No to one nie zyskały można by powiedzieć wystarczającego poklasku. Metzinger mówi, że były momenty, kiedy to mogło zadziałać, i w pewnym sensie cała ta tradycja została zaprzepaszczona albo właściwie no, usunęła się bardzo mocno w cień w współczesnych dyskusji politycznych. Ona jest w tym, w tym cieniu, w tle, tylko jako właściwie jakiś kontrapunkt. Więc kultura świadomości <śmiech> miałaby za zadanie nas przygotować do tego, żeby te idee były dla nas bardziej łatwiej akceptowalne bo to, że się je wywiedzie prawda, i zostaną na papierze po czasy, to jedno, ale no Metzinger wierzy, że e, no może, może przesadzam, ale wydaje mi się, że Metzinger wierzy, tak jak wierzył Feuerbach, że właśnie, nie, Marks właściwie, przepraszam, o tym, że filozofia powinna również zmieniać rzeczywistość. tak, Więc żeby zaproponować taki kontekst, który mógłby pozwolić na tego rodzaju e, e, jakby ucieleśnienie tych ideałów, e, musimy również zacząć ćwiczyć się w tym, przygotowywać się jakby do tego, żeby można było te ideały faktycznie przyjąć za swoje, tak, a nie tylko traktować je jako jakieś, prawda, aramoty leżące na półkach w bibliotece. A czy to oznacza też, że powinniśmy w jakiś sposób kontrolować te doświadczenia, które są naszym udziałem? Czy powinniśmy odsiewać jedne od drugich? I czym by się, jeśli mielibyśmy to, to robić, czym by się kierować w takiej sytuacji? Jakimi kryteriami, żeby odsiać te dobre doświadczenia, dobre przeżycia od gorszych? <śmiech> właśnie ten fragment, gdzie on opisuje swoje doświadczenia psychodeliczne jest, pojawia się w podrozdziale, który dotyczy dyskusji o tym, jakie właśnie nasze mentalne stany byłyby pozytywne, znaczy byłyby wartościowe. I jeśli Hmm. jeśli no, jakby przeczytać ten fragment, mam wrażenie, że się nie dostaje, żadnej dobrej odpowiedzi, tylko on tłumaczy, że e, właśnie sam stan e, po zażyciu na przykład jakichś środków nie jest sam z siebie dobry. To jest dyskusja, e, którą on porusza e, też często w właśnie w swoich wywiadach czy wypowiedziach, jakie to stany miałyby być e, same z siebie, wartościowe. Yy, I no on um, nie znalazłem miejsca, w którym by on dał bardzo konkretną odpowiedź. Zakładam, że yy, może tak, to na pewno co mówi, od tego zacznijmy. To znaczy, że to są, to powinien być właśnie jeden z kluczowych przedmiotów dyskusji w tym, w tej nowo projektowanej kulturze świadomości. Żeby po prostu o tym za mało mówimy. No więc, no to jest jakby dobra uwaga, jak sądzę. Nie, nie musi w takim wypadku właściwie powiedzieć dokładnie już teraz, co jest wartościowe, a co nie. Skoro my nie wiemy do końca, to należałoby zacząć o tym rozmawiać. Natomiast yy, jakby tak yy, nie wprost, on sugeruje w kilku miejscach yy, yy, że no są zjawiska, które ewidentnie mają negatywny wpływ na ludzi. Jak na przykład media społecznościowe albo zorganizowane religie. Tak? To są takie dwa przykłady z tej książki. Yy, I psychodeliki na przykład same też, właśnie jeśli potraktować je tylko jako substancje, które wytwarzają stany, a nie mają, a nie to, że te stany mają nas prowadzić do czegoś jeszcze, czyli jesteśmy tylko, jak on tu mówi, no, użytkownikami takimi... Yy, rekreacyjnymi, no, że robimy to dla rozrywki, e, no to to, może, to też nie są właśnie, nie zawsze są stany pozytywne, one mogą prowadzić na przykład do jakiejś do depresji, do załamań nerwowych i Metzinger jakby jest otwarty w ty otwarcie mówi o tym, że on sam to przeżył, właśnie stosując z psychodeliki chyba zbyt długo. E, i, i, I dlatego już nie jest, yy, nie uważam, że to są yy, rzeczy konieczne i medytacja jest lepsza w dłuższej perspektywie w związku z tym. 22 645 22 22 to nasz numer telefonu. Adres mailowy myśli mapa Radio.Pl. No myślę, że teraz się otworzy Otworzyła taka przestrzeń, w której e, e, nasi słuchacze bardzo chętnie wezmą udział w naszej rozmowie. E, a okay. tymczasem e, posłuchamy chwilę muzyki. Dobrze. Wracamy do naszej rozmowy o kulturze świadomości. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesława z Warszawy. Bardzo dziękuję za tę audycję. Wprawdzie troszeczkę spóźniłam się z włączeniem radia na pana redaktora program, ale świadomość jest dla mnie w ogóle podstawą życia. I ja mam takie trochę dwie uwagi, bo wydaje mi się, że Tę świadomość, o, o, w której, o, o, o którą chodzi w książce i która jest postulowana, to jest świadomość, która powinna być właśnie zdobyta przez medytację, powiedzmy sobie, czy modlitwy, czy uświadamianie sobie kolejno wraz z wiedzą, uświadamianie sobie i siebie, i swojego stosunku do otoczenia, i otoczenia do, do, do siebie samego. I teraz, bo ja, mój dylemat to jest taki, czy jakiekolwiek chemiczne środki mogą to samo wywołać yy, rzeczywiście. Wydaje mi się, że nie. I druga rzecz, jeśli chodzi o polityków, yy, ja, ja jestem yy, no bardzo krytyczna wobec polityków, bo wydaje mi się, że to są ludzie, którzy nie mają yy, określonych talentów w jakimś, w jakimś zakresie i... Yy, ja boję się, że oni po prostu nie y, mają, za, za, za, znaczy tutaj ich świadomość to jest bardzo, bardzo ograniczona, bo w problemach, w których y, y, biorą udział i y, o których decydują, nie mają podstawowych wiadomości i to y, wiem z, o, ze swojego podwórka, że tak jest, że decyzje, które są podejmowane, są podejmowane wbrew logice y, y, y, naukowej powiedzmy, do, mm -hmm. Dokładnie. Mm -hmm. Więc to takie dwa takie uwagi, które no, na mi się y, y, y, wo, wobec audy tej audycji, ale bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, bo to, świadomość jest najważniejszą chyba... Ym, pracą, którą człowiek każdy powinien wykonać, mhm. żeby być prawdziwym człowiekiem. Dziękujemy. W sprawie polityków, to tak jak mówiliśmy, Metzinger by się z panią gładko zgodził, natomiast jeśli chodzi o te psychodeliki, to już niekoniecznie. Jak, w jaki sposób one mogą podkazywać nam tę drogę do zdobycia jakiegoś innego, lepszego sposobu poznania świata, albo właśnie tego, o czym mówiła pani słuchaczka, to znaczy tego, żeby uzyskać jakiś inny inną perspektywę na siebie i na nasz stosunek do tego, co nas otacza. No, no faktycznie Metzinger jest zwolennikiem psychodelików. Tak? To znaczy on um, na, na, na swojej stronie... Na stronie projektu Mind Project, którego jest jednym z współzałożycieli. To jest jedna z bardzo dużych baz danych dotyczących psychodelików, w szczególności LSD. I on wydaje mi się, że jest w pewnym sensie pod wpływem takich pomysłów, że psychodeliki. E, mogą działać nawet pozytywnie na e, wleczeniu mm, no, depresji czy jakichś różnych stanów, niektórych przynajmniej tak, e, negatywnych stanów psychicznych, e, dlatego że one konfrontują nas e, z, e, właśnie z naszymi pewnymi przekonaniami na temat e, świata. E, robiąc coś, co Metzinger e, określa jakby przesuwaniem e, poczucia rzeczywistości, realności. E, w on, on, w, używa takiego, e, tak, taki, takiego obrazu, że to jest tak samo jakbyśmy zwiększali lub zmniejszali głośność pokrętłem. To nie, nie chodzi, o, nie chodzi o, o świadomość tak jakąś konkretną, tylko to chodzi o bardzo konkretne poczucie, że coś jest rzeczywiste. E, I psychodeliki to rozregulowują. Tak? Albo potrafią zmniejszyć poczucie rzeczywistości, na przykład ja, jaźni mojej. I w tym sensie mogą być użyteczne, jako żeby pokazać pewne możliwości, których w stanie bez ich użycia po prostu nie zobaczymy, nie doświadczymy, albo, albo podnoszą rzeczywistość pewnych stanów e, w, do tego stopnia, że wydają nam się jednym, jedyną możliwą opcją. I to też pr może prowadzić zarazem do dobrych albo złych e, efektów. Więc stąd psychodeliki są niebezpieczne. To, to na pewno. Tak? I Metzinger, e, mimo że jest ich zwolennikiem, e, jest nawet zwolennikiem ich stosowania wśród osób, które zajmują się filozofią umysłu zawodowo <grym>, e, i uważa, że to jest bardzo dziwne, że inni jego koledzy tego nie robią, <grym>, e, e, czy nie robili, e, to e, nie jest wolnikiem legalizacji e, powszechnego dostępu do, do, do, do, do narkotyków psychodelicznych. E, bo to powinno być, należy je stosować w określonych warunkach. Ma swoje propozycje, jak zmienić, jak, jak, jaka mogła być inna polityka dotycząca tych środków. No w każdym razie e, on widzi w nich pewien potencjał terapeutyczny, pewien potencjał poznawczy. Że po, pozwala nam na po prostu znalezienie się w innych stanach, do których nie mamy normalnie dostępu i one mogą nam powiedzieć coś w ogóle o tym przedmiocie, jakim jest świadomość. Więc to nie, tutaj nie, nie chodziłoby o to, że one dadzą nam odpowiedź na to, czym to jest, tylko no, przesuwają nieco granicę mhm. tak, w jakichś, pewnych aspektach. Ciekawe są też przeciwstawienia, których dokonuje Metzinger w tej książce, w kulturze świadomości. Pierwsze przeciwstawienie to jest tego w jakim kierunku wiedzie nas ewolucja, to znaczy pisze wprost Metzinger, że prawda nie jest celem ewolucji. Jest nim raczej adaptacja, umiejętność zdobywania przewag, radzenia sobie z rozmaitymi, bardzo skomplikowanymi, czasem trudnymi okolicznościami, w których się znajdujemy. I w tym kontekście, czy ten jego projekt nie byłby jakimś rodzajem przeciwstawienia się ewolucji, no bo przecież ostatecznie o prawdę o nas samych i o świecie tutaj chodzi? A, to jest bardzo, bardzo skomplikowane zagadnienie, na które nie mam też dobrej odpowiedzi, bo kwestia adaptacji a, i tego w zasadzie, no, w, w, co, ona, co, to, co ona oznacza, no, to jest rzecz, która w, raczej y, jest y, w ramach teorii ewolucji raczej oceniana po fakcie, po tym jak już doszło do jakichś zmian niż przed. Y, Natomiast y, a, to, co tutaj byłoby tym aspektem zgodnym z jego y, widzeniem adaptacji, to myślę, że jest ten cel praktyczny kultury świadomości, to znaczy przygotowanie ludzi do sytuacji świata po apokalipsie klimatycznej, gdzie już no, będzie dużo trudniej żyć, a przede wszystkim dużo trudniej będzie się chciało ludziom żyć, bo, co on podkreśla, stracimy szacunek do siebie jako gatunek. Po prostu stracimy to, co zazwyczaj przypisuje się, że to jest rzecz nieusuwalna, czyli poczucie godności, może nawet nie poczucie godności, tak? która ludziom wszystkim przynależy, to to pojęcie zostanie zachwiane. On tak twierdzi. I kultura świadomości miałaby, ze względu na to, że będzie, ma promować pewne praktyki, które nas będą Pozwalały nam na stosowanie tych różnych cnót i również, no, być może, modyfikacje systemu politycznego i ekonomicznego. Jeśli to wszystko zadziała, no, to przetrwamy, właśnie. Tak? Więc to, wydaje mi się, że to jest jednak spójne. I jeszcze drugie przeciwstawienie, o którym mówiliśmy przed muzyką, mianowicie ta duchowość i religia. Duchowość, która jest z kolei skojarzona, czy jest bliska postawie naukowej. Jak ją rozumieć w kontekście tego, co pisze Metzinger? Czym jest duchowość według niego? Um. No, duchowość jest duchowość jest um. Chyba czymś takim, co e, właśnie jest jakby naturalnym elementem ludzkiego umysłu. E, to znaczy naturalnym w tym sensie, że jesteśmy zdolni do tak daleko idącej introspekcji, e, że możemy e, odnajdywać prawdy e, w swoim umyśle, które się wyłaniają z nieświadomości. On e, Właśnie w niektórych wywiadach tak stawia sprawę. Dokładnie w ten sposób to opisuje. E, I dążenie do tego, żeby odkrywać te prawdy, które się z tej nieświadomości wyłaniają, e, one są, jak Metzinger też mówi właściwie, no, przede wszystkim prywatną sprawą każdej osoby. tak? E, mm, to byłaby, myślę, że to byłby właśnie w przejaw duchowości. I jeśli to jest sprawa prywatna, no to religia, która ma, dąży do jakiegoś rodzaju usystematyzowania i stworzenia prawda, instytucji opartej o kolektyw, no przeciwstawia się takiemu podejściu, bo ona będzie próbowała wyciągnąć te doświadczenia z nas, tak żeby przestały być prywatne. I no tutaj znowu oczywiście on pokazuje, wskazuje, że tego rodzaju uczucie no, towarzyszy właśnie e, zażywaniu substancji psychoaktywnych, e, psychodelików. E, tylko niektórzy ludzie uważają, że to, co się wyłania, nie pochodzi ze mnie samego, tylko musi pojawiać, musi być jakby, e, to źródło musi być zewnętrzne. I to jest też rzecz, wobec której on się przeciwstawia. To jest e, no, dla niego obskurantyzm. E, ta wiara w to, że my doświadczamy prawdy o rzeczywistości, która nas przekracza. Nie, ona jest, pochodzi z nas, tylko my ją po prostu interpretujemy tak, jakby to była jakaś innego rodzaju prawda. Natomiast samo to zwrócenie uwagi na to, co się wyłania, tak, z mojej nieświadomości, już myślę, że jest właśnie rodzajem, jest, rodzajem, jest punktem wyjścia do duchowości. Zastanawiałem się, jak czytałem tę książkę nad tym, czy nie grozi tutaj taka sytuacja, czy taka postawa, że ta kultura świadomości może się stać takim projektem nowej dyscypliny, że chodzi w niej, może tak się stać. Nie tylko o to, żeby nauczyć jakoś subtelniej myśleć, być bardziej odpowiedzialnym, ale też jak zarządzać własnym doświadczeniem, jakby ktoś, kto to projektuje stał się, stawał się takim inżynierem przyszłych podmiotowości. Nie myśli pan o tym, że to się doskonale wpisuje w taką logikę optymalizacji i zarządzania nami na wskroś już teraz w tych bardzo intymnych doświadczeniach e, subiektywnych wewnątrz nas? No to jest, tak, tak, to jest ogromne niebezpieczeństwo. I ja widzę e, w tym pomyśle Metzingera, bo to co się już dzieje w zasadzie, to znaczy algorytmy, które, prawda, śledzą nasze działania w internecie, są w stanie przewidywać nasze potrzeby. I nie tylko potrzeby, ale również preferencje w realizacji tych potrzeb. To jest przerażające. Jak widać czasem, e, jakie się dostaje reklamy, prawda? Jeśli się tylko o czymś pomyśli, to czasami te reklamy się później pojawiają. To jest e, naprawdę przerażające. Może być zupełnie przypadkowe, ale no, nie mniej wywołuje takie wrażenie jakby pewnej inwigilacji. Tak jak rozumiem pana pytanie, no to jest, to, to myślę, że to, co o czym mówię, mogło być przejawem e, właśnie takiego um, wykorzystania niecnego, a czy komercyjnego e, osiągnięć takiej przyszłej kultury świadomości. Dlatego Metzinger mówi, że no to musi być projekt, który jest open source po prostu, tak, zupełnie. E, Trzeba przeciwdziałać wszystkim próbom komercjalizacji jakikolwiek osiągnięć, które by wypływały, czy miałby być e, jakimiś projektami tworzonymi w ramach tego, te, tego, tego projektu, tego większego projektu, jakim byłaby kultura świadomości. To jest zdecydowanie. Najbardziej utopijny moment niestety w tej koncepcji. No jeszcze jest ten moment utopijny takiego założenia, że ludzie są wystarczająco stabilni, dojrzali i silni, żeby przyjąć takiego tak, rodzaju niebezpieczeństwo, czy ryzyko, które się wiąże z takim sceptycznym dość jednak podejściem do rzeczywistości, które proponuje Metzinger. No ale z drugiej strony, jeśli chcieć zmieniać świat w stylu Metzingera, no to trzeba byłoby, żeby ta masa ludzi, która do tego przystępuje, która się na to godzi i która postępuje w ten sposób, bo właśnie wytrwale ćwicząc tę cnotę, rzetelności intelektualnej, no powinna być dość duża ta liczba osób, a tymczasem no, od czasu do czasu właśnie się wycofuje i mówi, że no, może to garstka ludzi tylko przyjmie, no, ale to niczego nie zmieni przecież wtedy. No, no tak, to prawda, rzeczywiście. To jest jest tym... Um, nie wiem, czy jest w tym jakaś, jakiegoś rodzaju sprzeczność, czy to jest um, w tym sensie, że są jakieś takie dwa wektory pewnych oczekiwań, jakie Metzinger ma. Um, jeśli potraktować to jako pewien element tego wzorca, bo on tak nazywa kulturę świadomości, że to jest wzorzec kulturowy właściwie. To nie jest jakaś gotowa kultura. Zwrzodz, wzorzec, czasami używa słowa kontekst, który się redaktorowi tej książki, czy mojego tłumaczenia bardzo nie podobał, ale no tak, to jest w zasadzie, nawet jeśli to brzmi, nie, może nie, nie zupełnie po polsku, no to jest jakiegoś rodzaju kontekst kulturowy. Tak, To znaczy stworzenie już nie, nie, nie kultury posiadające jakieś gotowe treści. E, no to e, tak, no i ta intelektualna rzetelność e, e, byłaby po prostu elementem wzorca, jakimś takim idealnym, prawda, punktem odniesienia, czymś, co być może w ogóle nie jest spełnialne w rzeczywistości e, w stu a więc kultura świadomości jako swoisty ideał, kolejny ideał w naszej kulturze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Marcin Leszczyński był gościem dzisiejszego rachunku myśli. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wałk, Magdalena Wojtulanis i Michał Nowak.